28 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. Witamy dzisiaj z kawiarni restauracji Bordo przy Gałczyńskiego. Nie pamiętam nigdy, czy to jest 9, czy to jest. Przy Gałczyńskiego, myślę, że Bordo przy Gałczyńskiego tak. jest znalezienie. Na tyłach Nowego Światu. dzisiejsze tematy to w skrócie wylot na WikiManie 2015 temat dotyczący zakazu fotografowania słynnych budowli Wikipedia według Tomasza Lisa ścieżka postępowania w ramach problemów z biogramem z tablicy ogłoszeń dwa ogłoszenia są chyba i ciąg dalszy dyskusji jestem nowy co mogę zrobić w Wikipedii oraz dodatek wyświetlający Interwiki do Opery a także opowiemy o tym, że już po dzisiejszej audycji spotykamy się w gronie aniołów w Wikipedii, żeby troszeczkę popracować nad tym, nad tym projektem. To zaczynamy w takim razie. Wikimania 2015 w tym roku jest w Meksyku. Wybierasz się? Nie, ja się nie wybieram, ale mamy dosyć silną ekipę, która jedzie. Są to Azymut, z Majre, Stefaniak, Jarl, Pundit, Tar i Aegis, jeśli komukolwiek cokolwiek to mówi. Nie no, myślę, że na tym słuchaczu już część przynajmniej może coś mówić. Mo może niektórzy kojarzą, tak. Są to członkowie, niektórzy, dwóch członków stowarzyszenia jeszcze oczywiście, czyli Poli i Maswi jadą do Meksyku żeby nas i reprezentować i dowiedzieć się co tam ciekawego się wydarzy Szymon właśnie też pewnie pakuje w tej chwili walizki bo nie ma go z nami I no, podróż daleka kraj egzotyczny pewnie ciekawa będzie to dla nich wyprawa i wrażenia pewnie też ciekawe przywiozą ze sobą, porozmawiamy z nimi jak wrócą zobaczymy co jak to będzie wyglądać Partyzanckie troszkę mamy warunki tutaj nagrywania, bo to mi przestało nagrywać, a nie, nagrywa, no, zobaczymy co się uda. Bo, bo dzisiaj pogubiłem się, zapomniałem jednego, dwóch kabelków do zasilania i niestety mamy nagrywanie na dyktafon. Tak, zasilanie jest zawsze problem. <grym>, jak widać. Dobrze, no ale to nie znaczy, że audycji mamy nie robić. Program WikiMani 2015 jest w notatkach, znaczy, link do programu jest w notatkach do naszej audycji. Zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę się z tym zapoznać. Drugi temat to temat, o którym mówimy już od kilku tygodni, czyli o zakazie fotografowania do celów komercyjnych słynnych budowli w Europie. Był taki pomysł na, na zaproponowanie państwom Unii jednolitego rozwiązania dotyczącego praw autorskich obejmujących tak zwaną panoramę, czyli fotografowanie w przestrzeni publicznej. Francuzi chcieli przeforsować swój, swoje prawo, które zabrania fotografowania budowli, które, znaczy fotografowania, nie zabrania tylko publikowania na, na wolnych licencjach. Utworów, które są w przestrzeni publicznej. Tak, sfotografowanych utworów, które są w przestrzeni publicznej, czyli na przykład nie wiem, czy wiecie, ale wieże Eiffla w nocy nie można sfotografować. Można w dzień, bo autor zmarł ponad 70 lat temu tej konstrukcji. Natomiast autor oświetlenia, czyli to, co widać w nocy, to jeszcze żyje. Prawdopodobnie ma się dobrze. No i dzięki temu zakaz fotografowania, znaczy fotografowania, publikowania zdjęć zrobionych w nocy wieży Eiffla nie, nie może być nie mogą być publikowane te zdjęcia co zresztą pewnie masowo jest łamane i jakoś chyba się tym Francja nie przejmuje specjalnie nie słyszałem, że wychowyłeś pozwala ale niespecjalnie się wgłębiają w francuskie pozwy no w każdym razie y, ostatnie informacje y, świadczą o tym, że y, problem na razie jest odłożony na później bo wycofano te, te pomysły z Unii Europejskiej i nie będzie takich rekomendacji na razie no ale trzeba trzymać rękę na pulsie, bo Bo to nie wiadomo, może gdzieś jeszcze wrócić w jakiejś ustawie o rybyustwie. raczej na pewno wróci, bo są różnice w prawie europejskim w prawie autorskim i podczas prac nad ujednoliceniem prawa autorskiego w Europie znowu to na pewno wypłynie, no bo te różnice no, nie są dobre dla Unii. Powinno powinno to być jednak to, jednolite. Dla aparaty nie są dobre. No dla wszystkich nas. No, Wyjeżdżasz do Francji i nagle nie wiesz, że możesz mandat zapłacić za to, że opublikowałeś jakieś zdjęcie. No to jest problem, ale wydaje mi się, że większym problemem, gdyby to prawo było jednolicie, wszędzie zabraniające. No, bo tak no to tak, chociaż tak, gdziekolwiek tak. możesz no to fotografować raczej, raczej będziemy za tym, żeby to liberalizować a nie zamykać konserwatyzować na <głos》>, na tak pewno. Powiem. no właśnie ale najbardziej gorący temat ostatniego tygodnia to jest artykuł Tomasza Lisa w, w portalu na temat.pl Tytuł tego artykułu Wikisyw, czyli łapy precz od mojej rodziny. Tak brzmi złowieszczo, groźnie. No i wzbudził wiele kontrowersji ten artykuł. No, głównie w naszym środowisku, głównie dlatego, że bardzo niemiło nas określa, to znaczy wszystkich wikipedystów wrzuca do jednego worka i, i właściwie traktuje Wikipedię jak jakąś firmę, która zrobiła coś złego. A wikipedyści są różni i mają różne zdania w różnych sprawach i nie można ich traktować jako taką jednolitą całość. No, zwłaszcza, że pan Tomasz Lis też może być wikipedystą, znaczy jest wikipedystą, bo może edytować Wikipedię, nie wiadomo, czy tego nie robił. Także jak gdyby, no, narobił trochę zamieszania i myślę, że wyjdzie nam to na zdrowie w sumie, dlatego że ludzie poznają dzięki temu mechanizmy działania Wikipedii i tego, że każdy może edytować i że takie rzeczy jak błędy w Wikipedii jak najbardziej się zdarzają. Zdarza się przeoczyć redaktorowi, który zatwierdza hasło, znaczy zmiany w haśle, że... Przeoczyć, że, że jak, jakieś, jakieś źródło nie jest wiarygodne. Znaczy akurat redaktor zatwierdzając zmianę jako przejrzaną, yy, nie ma tego w ramach swoich kompetencji. To znaczy tutaj redaktor mógł tą zmianę zatwierdzić, bo ona nie była oczywistym wandalizmem. Tam było nierzetelne źródło, tak? No właśnie. I to już jest, to już, że tak powiem, późniejsza... To już trudniej yy, jest po prostu tak. dociec tego. Redaktor ma na celu tylko... Yy, zatwierdzenie artykułu, który nie ma wandalizmu, to znaczy no, Ale tak, no, w ramach ale, kompetencji redaktora się odrzuca wandalizm. Większość redaktorów traktuje to szerzej i, i stara się dokładniej sprawdzić hasło. No tutaj akurat właśnie to zostało przepuszczone w ciągu kilku godzin po, no, po tym artykule w sumie, czyli on tutaj był jak gdyby dosyć istotny i w mediach zaczęło szumieć na ten temat. No, ta zmiana została wycofana i y, to źródło zostało ne, zweryfikowane negatywnie. Który... To znaczy w tym miejscu na razie toczy się chyba jeszcze dyskusja też raczej w takim kierunku, że to nie jest najlepsze źródło do artykułów w większości wypadków. No, z tym właśnie, z tą wiarygodnością źródeł y, to są różne poglądy na ten temat, y, y, ale jest możliwość napisania w artykule po prostu y, bardziej obiektywnie tego, y, podanie tego źródła, czyli po prostu podanie, że jak podaje jakieś tam źródło, to i to, prawda? Czyli można tutaj taki wybieg zastosować. To jest dobry początek, chociaż w tym wypadku na przykład wypadałoby wspomnieć, że jak podaje takie źródło, to jest tak i tak, ale y, ta wersja została pozwana i w sądzie, prawda? Bo tam też były takie, takie głosy. Mhm. No więc głośny temat, dowiedzieliśmy się przy okazji, że mamy prezesa Wikipedii, że tak, to Ganić z prezesem to Wikipedii. To typowe takie medialne Błędy. niedopatrzenia, nawet pojawiło się na Wikistowarzyszenia taka notatka, żeby odróżniać fundację od stowarzyszenia i od Wikipedii. No właśnie, ale też pojawił się rzecznik prasowy w Wikipedii. Tak. Krzysztof Machacki jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a nie Wikipedii. Jak ktoś napisał w czymś z komentarzy, to M w środku to musi być pomyłka. Literówka to jest na pewno, zakładają dziennikarze. Mm -hmm. No i właśnie, i przy okazji tej dyskusji wokół e, biogramu Tomasza Lisa, e, no. Pojawiły się głosy, że przecież Tomasz Lis łatwiej byłoby, gdyby sam poprawił ten błąd albo zgłosił przynajmniej w Wikipedii. Miejsc do zgłaszania takich błędów jest kilka, łatwo to zrobić, wystarczy po prostu chcieć. Tomaszowi Lisowi no, nie chciało się czytać, tylko zastosował Metodę, która była mu bliższa. No, trudno, żeby, to, żeby te, no, to tego mu zabronić. dla ludzi z zewnątrz nie jest takie oczywiste, tak, że jak w Wikipedii jest coś źle, to się to poprawia. Wygląda na to, że to niestety nie jest jeszcze takie oczywiste. No, nie jest, zwłaszcza, że ruch Wikipedystów, to znaczy użytkowników Wikipedii przenosi się na komórki. Tak jak no, wszyscy wiemy, że, że właśnie Wikimedia Foundation pracuje nad tym, żeby na komórkach Dobrze się wyświetlała Wikipedia. Ale ja ostatnio miałem coś do poprawienia w Wikipedii, a miałem tylko komórkę ze sobą i próbowałem przez komórkę wyedytować cokolwiek, i to jest niemożliwe. Znaczy, przynajmniej z tych aplikacji, które ja mam. Nie wyobrażam sobie edytowania przez komórkę w sensie, nawet chociażby to nie wiadomo, jak dobrze było zrobione, to wydaje mi się to yy, bardzo nieporęczne. No, ja miałem do poprawienia tylko yy, dwa, yy, dwa słowa. Mhm. i to wydawało się dosyć proste mimo wszystko, ale okazało się niemożliwe, ponieważ jak się wchodzi z komórki na stronę Wikip Wikipedii, no to ona się wyświetla już w inny sposób niż, niż normalnie na ekranie, no to zrozumiałe, bo jest, bo jest po prostu mniejszy ekran, no ale nie ma przycisku edytuj, mhm. nie można się zalogować, nie ma w ogóle tych rzeczy, które są dla edytorów Wikipedii, dla użytkowników aktywnych, Natomiast do, do czytania jak najbardziej no, nadaje się ta strona, natomiast um, zupełnie nie, nie nadaje się do edycji. Tak samo w wersji Wikipedia Beta jest taka aplikacja. Też nie znalazłem przycisku edytu i, i możliwości zalogowania się. Ani w menu nie ma, ani w górnym pasku, w dolnym, nigdzie nie ma po prostu możliwości zalogowania się. Czyli pozostaje przejść na wersję standardową na komórce, co może być trochę karkołomne? No tak, no ale jest to jakiś pomysł nie wiem, czy wtedy da się zalogować w ogóle. Też znaczy sprawdzić. Jak sobie na, sprawdzić. na komórce przełączysz na wersję standardową, tak? No to masz normalny ekran tak jak na, na komputerze, tak? I ty no to nie, za wiem, robisz... nie wiem, czy to jest możliwe w przypadku Wikipedii akurat. Trzeba by było sprawdzić. To będziemy to jeszcze testować mhm. chyba. Sprawdzimy to, bo to dosyć ciekawe. Zwłaszcza, że Lila Terytikow, która była u nas jakiś czas temu, właśnie mówiła o tym, że od roku pracują nad tym, żeby... Wikipedię przystosować dla użytkowników komórkowych, czyli używających Wikipedii z komórki. No, użytkownik to również edytor, czyli ktoś, kto wzbogaca treść Wikipedii. Wydaje mi się, że to bardzo istotne, żeby z komórki również była możliwość edycji no, i drobnych popraw, poprawek. Jak najbardziej byłoby, byłoby to bardzo korzystne, no, ale no to, to jak widać nie jest takie proste. No nie jest takie proste. W każdym razie przy okazji właśnie tej dyskusji nad artykułem Tomasza Lisa yy, no, wytknięto, znaczy pokazano mnóstwo ścieżek możliwości naprawy artykułu. Yy, trudno powiedzieć. Trudno tutaj chyba coś jeszcze zrobić w tym kierunku, żeby to było bardziej no, widoczne. Może ten edytut powinien być. Większy tak się ostatnio zastanawiam, że ludzie go jakimś cudem nie dostrzegają. W ogóle. No ale skoro na komórce go w ogóle nie ma, no to, A, to, już, drogą. to już będzie duży kłopot. Natomiast e, ścieżka postępowania w razie problemów e, z biogramem została nawet utworzona specjalna strona do tego, e, która pomaga e, użytkownikom e, właśnie w takich sytuacjach, czyli albo widzą, że czyjś biogram jest błędny jakieś błędy są w tym biogramie Albo w swoim biogramie ktoś zauważył jakiś błąd i tutaj właśnie ta strona z, ze ścieżką postępowania w razie problemów z biogramem bardzo ładnie prowadzi użytkowników do, tego, do sukcesu, czyli do tego, żeby poprawić hasło. Myślę, że ta konstrukcja tej strony w ogóle jest bardzo dobrym rozwiązaniem do tego, co Szymon ostatnio proponował, ale to chyba nie, nie mamy tego dzisiaj dalej ale kiedyś pewnie jeszcze do tego wrócimy a propos y, dawania zadań nowicjuszom no jest, jest właśnie ciąg dalszy dyskusji jestem nowy, co mogę zrobić w Wikipedii bo y, może przeskoczymy od razu do tego tematu, tablicę ogłoszeń zostawimy na później y, temat poruszony pierwszy raz chyba w naszej audycji tydzień temu y, po edycji, po założeniu y, przez Szymona tego tematu w kawiarence no bardzo się rozbudował. Bardzo. Ale mam wrażenie, że dosyć sporo wpisów tam jest nie na temat. No to tak jak zwykle. I nawet w naszych aniołach Wikipedii też się pojawił użytkownik, który no, chce zgłosić temat, natomiast no, mam wrażenie, że nie zrozumiał idei znaczy, mam wrażenie, że stwierdził, że to jest po prostu zły pomysł, i uważa, że lepiej był, by był inny pomysł. No tak. Mhm. No więc nie o to chodzi. Chodzi o to, że my chcemy podjąć jakieś działania i będziemy to robić. A jeśli ktoś chce podjąć jakieś inne działania, to, to nie będziemy mu w tym zabraniać. Niech podejmuje jak najbardziej. Każda pomoc przy witaniu nowych użytkowników czy rozwiązywaniu takich problemów, no jest potrzebna. To nikt w to nie wątpi. No ale. No, nie chodzi o to, żeby nam czegoś zabraniać i mówić, co mamy robić, tylko, tylko żeby podjąć również jakieś działania, które jeśli są zbieżne z tym, co my robimy, no to fajnie byłoby współdziałać, a jeśli to nie jest zbieżne z tym, co robimy, no to, to nikomu nie zabraniamy działania oczywiście na własną rękę, stworzenia własnej grupy, czy, czy niekoniecznie grupy, można pojedynczo przecież robić różne działania, które są dobre. Chyba, że ktoś chce działać w jakiś sposób w coś no to wtedy oczywiście to nie jest najlepszy pomysł. No właśnie. Rozpoczęła się ta dyskusja, myślę, że Szymon wyciągnie wiele ciekawych wniosków z tego, co tam zostało poruszonego, ale Ciągle Szymon, myślę, też to widzi, że w dyskusji bierze udział więcej osób, które nie tyle chcą coś zrobić, ile chcą zabrać głos w dyskusji, a, a jeśli chodzi o zrobienie czegoś, to już, to już nie za bardzo są chętni. Być może dlatego, że to wcale nie jest takie łatwe zrobić coś, łatwiej wypowiedzieć się, co warto byłoby zrobić, niż to potem zrobić no i, i, i to chyba jest taki ogólny problem też w różnych innych miejscach jak się ogłasza jakiś pomysł to od razu jest cała masa ludzi którzy chcą zmodyfikować ten pomysł natomiast ludzi którzy chcieliby go realizować albo swoje pomysły realizować to jest jako, jakoś mało no więc to jest, to jest chyba ogólny problem w ogóle działania jakiegoś społecznego tak mi się wydaje no i cóż, mamy jeszcze tablicę ogłoszeń, pojawiły się ogłoszenia o tym, że bot otrzymał na przykład uprawnienia bota, Bardzo że tydzień, tydzień tematyczny się rozpoczyna 15 lipca, tym razem będziemy pisać o Włoszech zainteresowanych gorąco zapraszamy do wzięcia udziału od 15 lipca będzie trwało to za tydzień może opowiemy o tym więcej dzień nowego artykułu jak zwykle w urodziny miesiąca czyli 7.07 8.08 itd., itd. zapraszamy ten dzień tworzymy, W ten dzień tworzymy brakujące hasła. Świętujemy dzień nowego artykułu również. Yy, głosowanie w sprawie yy, przyznania uprawnień administratora jednemu z użytkowników. No to, co zwykle się dzieje w tablicy ogłoszeń. Jeśli ktoś chce śledzić na bieżąco, polecam subskrypcję, bo jest kanał RSS. Można sobie zasubskrybować i i otrzymywać e, poprzez jakiś czytnik informacje na ten temat. Link do tablicy ogłoszeń w notatkach do naszej audycji. Zapraszamy do korzystania. E, I dodatek wyświetlający interwiki do opery. Czy to jest jakiś, jakaś nowość? O co tu chodzi? E, to znaczy ja o tym niedawno usłyszałem. Nie wiem od jak dawna to funkcjonuje. To znaczy znajomy raczej zgłosił mi jakiś błąd. Okazało się, że to akurat ten dodatek jedną rzecz źle wyświetlał. Ale poza tym jest podobno bardzo dobry, w sensie jak masz jakieś ulubione języki, które chciałbyś mieć na samej górze, to można właśnie za pomocą tego dodatku je sobie ustawić obok tytułu artykułu zaraz. Bo interwiki to jest po prostu... To są linki międzyjęzykowe do artykułów na ten sam temat. No właśnie, czyli jak jesteśmy na jakim, jakimś haśle w języku polskim, to po lewej stronie wyświetlają się tak zwane interwiki, Czyli to samo hasło, znaczy linki do, do tych samych haseł w innych językach. No i dzięki temu można albo wzbogacić nasze polskie hasło, albo wzbogacić hasło zagraniczne. Jeśli ktoś zna język obcy, to może sobie zerknąć. Tylko, że tych języków jest dużo, tak? W związku z tym y, powstają takie narzędzia, które pozwalają te, z których korzystamy, przesunąć w bardziej widoczne miejsce. Mm -hmm. Można to zrobić albo z poziomu Wikipedii y, interfejsu i przesunąć sobie je na tej liście, na, na samą górę, gdzieś w preferencjach, albo można skorzystać z dodatku do przeglądarki. Tutaj na przykład jest podlinkowany ten do opery, który mm -hmm. ustawia je obok nazwy artykułu na samej górze. No było też takie bardzo fajne narzędzie, które zniknęło z horyzontu poszukiwań wikipedystów i Wikimedia Foundation, które pokazywało graficznie, czyli w kolorach. Jak wszedłeś na hasło, to widziałeś ile na przykład jest bajtów w angielskim, tego samego hasła, ile bajtów we francuskim i było porównanie po prostu. Y -y. Na górze się wyświetliło taki pasek. To, tego nie widziałem, no to ale fajnie. to jest bardzo podobne do tego, co ostatnio też wskazywaliśmy jako porównanie względnej jakości. Gdzie jest medalowy, ile ma bajtów względem y -y. danego języka. Tak? Także takie porównanie jest, tylko nie bezpośrednio na artykule. Mi się z kolei marzy inne narzędzie, mianowicie takie, które by pokazywało tłumaczone artykuły równoległe, to znaczy, że ten akapit prawda, jest równoległy z tym, ten z tym. Tak? Takie mhm. narzędzie, żeby sobie porównać, ile jest przetłumaczone i co z czego jest przetłumaczone. No ale to nie zawsze są tłumaczenia artykułów, no, przecież artykuły tak, są to... w różny sposób też pisane. Mhm. Różną strukturę mają, w różny sposób są umieszczone treści, także to bardzo różnie wygląda. No ale taki dodatek na pewno przyda się użytkownikom opery, ja, ja nie używam opery. Także niestety... Znaczy podejrzewam, że jest na inny, ale nie, nie doszukiwają się, bo korzystam z tego narzędzia, który jest w interfejsie. Mamy jeszcze sporo czasu, bo jakoś nam szybko przeleciało dzisiaj. Mamy mało gości, więc... więc nie mamy w ogóle gości, więc troszkę szybciej nam to idzie. Niektórych tematów tak powierzniej traktujemy, no bo po prostu nie mamy zbyt wielkiej wiedzy na ten temat. Zawsze nas tutaj Wojtek wspierał albo Szymon i, i, i wiele, wiele mieli do powiedzenia na te tematy. No, możemy poruszyć jeszcze temat, który spadł nam z poprzedniej, z poprzedniej audycji. To jest nazewnictwo stacji Metra, które, nad którym toczy się dyskusja w kawiarence. Wiesz dokładniej, co, o co tam chodzi? Stąd? Chodzi o to, co zrobić, jeżeli mamy kilka artykułów o tej samej nazwie, i jednym z tych artykułów o tej samej nazwie jest Stacja Metra. Czy Aha, to powinien być nawias z napisem Stacja Metra, czy to powinien być na przykład nawias z napisem Warszawa na przykład? Mhm. Czy to powinien być nawias z jeszcze jakąś inną treścią? I tutaj tutaj są dosyć spore wątpliwości. W tej chwili raczej dyskusja zmierza w tym kierunku, żeby to był nawias z treścią Stacja Metra, ale parę osób uważa, że to nie jest najlepszy pomysł. Kontrowersja, mam wrażenie, głównie dotyczy tego, co zrobić, jeżeli mamy tylko artykuł o stacji metra, a jeszcze nie powstał, ale jest spore prawdopodobieństwo, że, że powinien powstanie. powstać. Mhm. Artykuł o obiekcie na przykład dzielnicy, tak? bo często mhm. stacje metra są nazywane od dzielnic czy od jakichś innych sąsiednich obiektów. Ratusz, arsenał na tak. przykład, no ale to jest akurat wiadomo, że stacja metra, no bo ratusz, arsenał to nie jest... Miejsce, to ale Metropolitechnika, miejsce. tak myślę, że tutaj jest dobrym przykładem. Co by było, gdybyśmy mieli nawiew artykułu o metrze, a nie mieli artykułu o samej Politechniki? Mm -hmm, mm -hmm. I co należałoby w takiej sytuacji zrobić? Czy od razu dać to pod nazwą z nawiasem, czy nawet dać pod nazwę bez nawiasu, a na przenosić pod nawias dopiero wtedy, gdy nam powstanie ten y, nowy artykuł? Mm -hmm. No, także jeśli ktoś chce się zapoznać z tą dyskusją albo wziąć udział w, i, i samemu coś wymyślić na, na podstawie tego, co tam ktoś zaproponował, to zapraszamy. Kawiarenka notat w notatkach do audycji będzie link do, do tej dyskusji. E, I ostatni temat to kasowanie telefonu. Właśnie też kontrowersyjny, e, kontrowersyjna sprawa. E, telecjoniści atakują, można powiedzieć. E, w Wikipedii pojawiły się artykuły, artykuły, no cała masa artykułów dotyczących telefonów komórkowych. No i, i toczy się właśnie dyskusja nad tym, czy, czy te artykuły w ogóle są encyklopedyczne, tak? Tak. Czy powinny być umieszczane wszystkie telefony, no jest ich cała masa, prawda, jest ich bardzo dużo rzeczywiście, i toczy się dyskusja nad encyklopedycznością. Czy w ogóle powinny tak. się znajdować jakie, telefony? Raczej komórkowe. dyskusja zmierza już w tym kierunku. Jakie kryteria powinny spełniać telefony, żeby można było utworzyć o nich osobny artykuł? Wątpię, żeby... Znaczy nie ma raczej takich głosów, żeby w ogóle uznać, że telefony komórkowe są w czymś takim, z czego każdy model warto opisywać. No to raczej zadanie jakiegoś leksykonu bardziej, prawda? Czyli takiego takiej encyklopedii na wybrany temat. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby, gdyby w Wikipedii był opisany każdy model. To, co ostatnio Halibur wspominał, że modele aparatów fotograficznych są linkowane z Commons do artykułów na angielskiej wersji, bo na polskiej nie mamy tych, tych artykułów. Nie wiem, czy nikt ich nie napisał, czy była kiedyś jakaś dyskusja, żeby ich raczej nie pisać. Yy, więc no, to jest przydatne tak? także ja bym nie miał nic przeciwko temu ale mówię, no, więcej głosów jest raczej za czymś takim, żeby, żeby to ograniczać wiele się mówi o tym żeby to były listy modeli, a nie artykuły o poszczególnych modelach yy, listy w ramach serii ale już słyszałem takie głosy to akurat w przypadku może innych tematów gdzieś tam o serialach, były takie wspominki, że najpierw była mowa o listach, mm -hmm. przenosimy z pojedynczych artykułów na listę, a potem była mowa, że no te listy to chyba jednak trzeba usunąć, bo w zasadzie to jest nieistotny temat w ogóle, tak? Lista postaci jakiegoś tam serialu. No tak. Więc no nie bardzo mi się podoba ten kierunek, no ale taka w tej chwili jest wola społeczności. No, jeśli, jeśli no to jest ten temat do którego będziemy wracać ciągle czyli skąd się biorą delecjoniści, ich, ich pomysły na, na usuwanie ja na razie dotarłem do takiego jednego jak, jakby pomysłu na to dlaczego tak się dzieje no, właśnie dlatego, że ktoś musi to obsługiwać, sprawdzać administratorów jest ograniczona liczba te wandalizmy trzeba właśnie wyszukiwać, wyłapywać, przeglądać artykuły no i zasoby osób, znaczy osobowe zasoby Wikipedii nie są aż tak duże. Drugi argument, z jakim ja się spotykam w tym kontekście, to jest taki, że artykuły na nieistotne tematy obniżają rangę wydawnictwa, tak? w sensie Wikipedii. To jest takie jakby porównanie Wikipedii do wydawnictwa, że, że, że no jak to, no artykuł o czymś takim, to jak, co, co to jest w ogóle ta Wikipedia, że pisze o takich bzdurach na tej zasadzie? No. Może trzeba było taką ankietę zrobić, dlaczego jestem delecjonistą na przykład, anonimową oczywiście. <śmiech> <śmiech> znaczy, bo jakoś taka, spotykamy się głównie z, e, z, z inkluzjonistami albo z, no w każdym razie nie jest z takimi surowymi delecjonistami którzy chcą usuwać hasła z Wikipedii, które według nich nie są encyklopedyczne. Znaczy... No w ogóle całe, całe pojęcie encyklopedyczności, ciągle trwają dyskusje wokół tego i ciągle to jest nieokreślone, nie, nie ma definicji. A czy definicja jest, tylko jest na tyle ogólna, że nad Właśnie. każdym przypadkiem trzeba się zastanowić ze sobą. Mhm. Także ciągle będziemy dyskutować na ten temat, na te tematy, na pewno. No i cóż, to chyba wszystko już w dzisiejszej audycji. W tych partyzanckich warunkach udało nam się skończyć dosyć szybko. Jeśli chcecie zajrzeć w któryś temat, zagłębić się bardziej szczegółowo, zapraszamy do notatek na stronie nowiny.podcasty.info i zapraszamy za tydzień na kolejną audycję. Możliwe, że będą już jakieś relacje z Meksyką, naszych wysłanników. Rozmawiali z Wami Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Borys Kozielski. Do usłyszenia.